Błękitna parasolka Minęło kilka dni od czerwcowej soboty, kiedy z ust wuja Metlera, związanego z lotniczą szkołą pod chorążych w Oborach koło Konstancina, padło hasło Osłońmy Polskę skrzydłami. Wuj Edward zapowiedział Andrzejku, Andrzejku, nad twoim domem w Łękpelin w związku z zakończeniem budowy mostu przez Wisłę, który łączy Konstancin Jeziorną z Karczewem i Otwockiem, odbędzie się wielka parada lotnicza. Przelecą setki, całe klucze samolotów naszej polskiej konstrukcji. Gdy usłyszysz huk silników, spróbuj z dołu ocenić, jakiego typu maszyny przelatują, ale wiedz, że będzie ich dużo. Tymczasem na kilku lekcjach w szkole w Opaczy mój ukochany nauczyciel Józef Barszcz poinformował uczniów, że szkoła dysponuje co najmniej setką kolorowych odkrytek, na których są namalowane wszystkie typy polskich maszyn. Wspomniał następnie, że odkrytki są do nabycia za pieniążki, które będą służyły rozwojowi polskich sił powietrznych. Pan Barszcz zasmucił jednak uczniów, gdyż cena jednej kolorowej odkrytki wynosiła złotówkę i 40 groszy. Taka suma dla wiejskich dzieci była ogromna. Co prawda w szkole istniała kasa oszczędności, na wzór rolniczych kas zapomogowych stewczyka, ale niewielu uczniów mogło sobie pozwolić na zakup jednej kolorowej odkrytki z wizerunkiem samolotu. Mogliśmy jednak je sobie obejrzeć. Moja mama, znając jednak moje lotnicze ciągoty, po moich prośbach dała mi dziesięć złotych na odkrytki. W drugiej rzeczpospolitej 10 złotych to była ogromna suma pieniędzy, które otrzymałem w postaci jednej srebrnej monety. Za tą sumę kupiłem sobie w szkole osiem kolorowych upragnionych odkrytek. Na pierwszej z nich był samolot RWD-6, wyprodukowany w roku 1932. W tej maszynie wuj metler wystartował ze mną i z siostrą Barbarą na wycieczkę podniemną. Byliśmy wtedy chorzy na koklusz, czyli chorobę gardła z wysoką gorączką, która niejednokrotnie kończyła się śmiercią wśród dzieci. W tej chorobie lekarze zalecali zmniejszenie ciśnienia powietrznego do minimum, a to jak wiadomo wymagało wysokości. Wystartowaliśmy z wujem metlerem z lotniska Mokotowskiego. Nie potrafię dziś ocenić, do jakiej wysokości się znieśliśmy naszym RWD-6. Pamiętam tylko, że na wysokości zacząłem leciusieńko oddychać, a Barbara zaczęła z radości klaskać w dłonie. Dzięki wujowi Metlerowi i kilku lotach zdrowie Barbary i moje znacznie się poprawiło, co wzbudziło niewątpliwy podziw wśród lekarzy. Gdy dziś piszę do Państwa wspomnienie o tym moim kokluszu, to wyliczam, że od tego czasu minęło już 66 lat. A tymczasem przede mną na stole leżą zakupione w szkole w Opaczy nieco pożółkłe już dwie odkrytki, z aparatem RWD-6 i samolotem myśliwskim PZL inaczej P-24 z roku 1934, który dość skutecznie bronił nas w II wojnie światowej z Niemcami. Pamiętam, że miałem jeszcze odkrytkę z bardzo nowoczesnym bombowcem Łosiem, który na owe czasy, a może do dziś dnia, posiadał nadzwyczajny walor uzyskany przez polskich inżynierów. Walorem owym było to, że samolot mógł unieść w powietrze znacznie więcej ładunku niż sam ważył, czego chyba do dziś dnia nie potrafi dokonać żadna inna maszyna. Za otrzymane od mamy 10 złotych kupiłem 8 odkrytek i pozostało mi jeszcze całe 2 złote. Z reszty po odkrytkach i z drobnych oszczędności, które trzymałem w portfeliku tak zwanej podkówce. I to 2 zł okazało się w moim rozpoczynającym się życiu najtragiczniejszą katastrofą. A było tak. Uszczęśliwiony z zakupu wracałem do domu w towarzystwie koleżanki Natalki. Po obiedzie czekały na mnie jeszcze jedne zajęcia, tym razem pozalekcyjne lekcje tańca. Tego dnia rankiem spełniła się zapowiedź wuja Metlera i całe niebo od Konstancina Jeziornej Królewskiej pociszycę, Łękpelin, Karczew i Otwock zabrzmiało hukiem silników samolotowych. Samoloty szły na znacznej wysokości. Nie potrafiłam ocenić, jaka to była wysokość. Porządek na niebie był zadziwiający. Klucze maszyn, jedne za drugimi, ciągnęły nad nowy most w Ciszycy. Wyobraziłem sobie, że na tym moście witają te nasze skrzydła przedstawiciele rządu, pan marszałek Rydz-Śmigły, a może i sam pan prezydent Ignacy Mościcki. Gdy tak marzyłem, usłyszałem nagle charakterystyczny huk silników naszych szkolno-treningowych aparatów PWS-26, startujących z polowego lotniska w oborach. Potem samoloty przelatywały... Nadłęk Pelin, wznosząc się szybko na pełnym gazie. Znów się rozmarzyłem, wyobrażając sobie, że to sam wuj Mettler prowadzi młodych podchorążych. Te samoloty nie leciały kluczem, lecz gromadą. Zdawałem sobie sprawę z tego, że szczupłość lotniska trawiastego u w potulickich w Oborach nie pozwoli na uporządkowany start. PWS-26 kierowały się na naszą szkołę w Opaczy i gdy były nade mną, aparat z gromady w cudowny sposób przeorganizowały się w przepiękny klucz. Serce mi rosło i powietrza w płucach brakowało z wrażenia i dumy, jaką w danej chwili odczuwałem. Cofnę się teraz do chwili przed 1 maja 1969 roku. Mieszkam na ulicy Polnej 54. Dzwoni do mojego mieszkania rektor Politechniki Warszawskiej profesor dr Jerzy Bukowski, zawiadamiając mnie, że jury konkursu Mistrz Techniki pod patronatem Naczelnej Organizacji Technicznej i Życia Warszawy przyznała mi pierwszą nagrodę. Głównym powodem był fakt, że patenty dla Instytutu Fizyki, pan których jestem autorem, są wyłącznie na moje nazwisko. Pan profesor Bukowski był zdania, że patenty mówią wszystko o autorstwie. Niestety wybuchła cała afera. Profesor Bogdan Pangowski, dyrektor naczelny Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, zażądał do pisania do mojej pierwszej nagrody niejakiego inżyniera Rytla. Profesor Bukowski zorganizował na mnie niesamowite naciski i zapowiedział, że jeśli się nie zgodzę, moja pierwsza nagroda spadnie na drugi plan. Dodał jeszcze, że całe jury konkursu jest za mną i jak się zdecyduję, Mam dać jemu kontakt o swojej decyzji. Umówiliśmy się na wspólny spacer w łazienkach, a właściwie dla dyskrecji w Ogrodzie Botanicznym przy Warszawskim Obserwatorium Astronomicznym. Tłumaczyłem profesorowi Bukowskiemu, że jeśli chodzi o rozszerzenie splendoru, to się absolutnie zgadzam na konstruktora mechaniki precyzyjnej Stefana Jedynaka z Instytutu Fizyki Pan i doktora Jerzego Kurpiewskiego, bo oni rzeczywiście mają swój wkład w mój mikroskop. Natomiast wkład pana Rytla jest żaden. Z chwilą przeniesienia mnie z Instytutu Fizyki do Instytutu Technologii Elektronowej odebrano mi moją konstrukcję. Pan Rytel ją teraz prowadził. Całkowicie przy tym zepsuł system analizy kryształu poprzewodnikowego przez promień świetlny, żeby pokazać swój wkład. Przez to mikroskop nie mógł pracować dłużej niż 15 minut. Po piętnastu minutach następowała awaria. Kolego, powiedział mi groźnie profesor Bukowski, to nie chodzi o kryształ i jego ruch, to jest sprawa polityczna. Laureat pierwszej nagrody ma dojście do premiera rządu. Tam można coś wywalczyć. Tutaj wszystko jest opanowane, zamrożone. Pozostawiam panu profesorze w rękach całą tę sprawę. Odparłem wiedząc, że nic nie wywalczę, jakbym chciał. Pan jako rektor Politechniki i dziekan Wydziału Lotniczego na pewno zrobi to, co jest możliwe. Ja mam sentyment do lotnictwa. Dalej już podczas naszego spaceru nasze rozmowy z profesorem biegły na temat polskich skrzydeł, o katastrofie lotniczej generała Sikorskiego. I tu mieliśmy wspólne zdanie, że to był kiepsko zorganizowany wypadek. Naczelny wódz Polski walczącej pod okupacją niemiecką zginął z obcej ręki, a może i nie obcej? Polskie wojsko nie wzięło udziału w końcowej paradzie zwycięstwa. Rada profesora Jerzego Bukowskiego była dla mnie zbawienna, chociaż oznaczała wsadzenie kija w mrowisko i dopisanie do mojej nagrody pana Rytla, z którym miałem kontakt raz w życiu w Instytucie Fizyki, gdzie był inżynierem w jednej z pracowni. Czym się tam zajmował i co osiągnął, do dzisiaj nie wiem. Profesor Leopold Sosnowski, dyrektor naczelny Instytutu Fizyki Doświadczalnej PAN, na wieść o dopisaniu Rytla do mojej pierwszej nagrody wykrzyknął. A co on miał z tym wynalazkiem wspólnego? Pracował daleko, w innej pracowni. Mikroskop powstał w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na ulicy Chorzej, a Rytel pracował w starym gmachu pasty na Zielnej. Nigdy go nie widywałem u nas na Chorzej. Ja natomiast byłem raz w pracowni elektronicznej na Zielnej i wszystko się wyjaśniło. Rytel lubił opowiadać, nawet w mojej obecności opowiadał, jak będąc w Paryżu, starał się wejść do towarzystwa wyższych sfer francuskich. Jak trudno było mu tego dokonać, skoro nie znał dobrze języka francuskiego, a przecież nie mógł się przyznać, że jest Polakiem, bo całkiem to wejście do wyższych sfer by mu zablokowano. Rytel kluczył, kluczył i w pewnej chwili moja koleżanka Zosia Wajda przerwała mu mówiąc... Nie męcz się, Rytel, tylko odpowiedz jednym prostym słowem. Czy ty tym Polakiem jesteś, czy nie? Rzadko można zobaczyć tak głupawy wyraz twarzy, jaką w owym momencie miał Rytel zapytany wprost. Nie odpowiedział na pytanie, a cała pracownia elektroniczna Instytutu Fizyki na ulicy Zielnej huknęła gromkim śmiechem. Rytel również udawał, że się śmieje. Ale niewiele z tego wszystkiego rozumiał. Profesor Bukowski miał dopisać nazwisko Rytla do mojej pracy. Jednak nie widziałem go podczas odbierania pierwszej nagrody. Jednak nie widziałem go podczas odbierania pierwszej nagrody mistrza techniki. I z premierem Jaroszewiczem rozmawiałem sam. Do premiera doprowadził mnie redaktor życia Warszawy, pan Chądzyński. Opowiadałem premierowi o całej kosmicznej męce polskich twórców technicznych, a premier polecił mi opisać całą sprawę, co uczyniłem niezwłocznie po spotkaniu. Problemem było jednak tylko dostarczenie listu do urzędu i do rąk premiera. Nałożyłem mundur wojskowy. W PRL-u byłem już magistrem i miałem za sobą przeszkolenie wojskowe, tak więc byłem żołnierzem w stopniu oficera. Z napisanym listem wszedłem do urzędu, gdzie zatrzymała mnie warta. Kazali mi stać w miejscu, podczas gdy sami chwycili za słuchawkę telefonu, próbując się gdzieś dodzwonić. Podczas gdy wartownicy walczyli z telefonem, ja szybko przeskoczyłem na schody i starałem się jak najszybciej dobiec do gabinetu premiera. Cała Ferajna biegła za mną z pistoletami w dłoniach, krzycząc, bym stał. Ja jednak biegłem dalej, salutowałem i kłaniałem się nisko panią sekretarką i w tym momencie zadziałała chyba moja ochronna, błękitna parasolka. Bo z jednego z gabinetów wyszedł premier Jaroszewicz i rozpoznał mnie. A to pan, powiedział przyjacielsko. Ma pan swoje sprawozdanie? A panowie to co z tą bronią? Zwrócił się do wartowników, którzy na widok premiera zatrzymali się zdezorientowani. Ogłupieliście panowie? Proszę schować broń, a pan pozwoli ze mną. Za dwa dni po tym wydarzeniu dostałem zaproszenie do Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. W ministerstwie pan minister Kopeć w mojej obecności wręczył nagany urzędnikom ministerstwa i dyrektorom departamentów. Pierwszą naganę otrzymał dyrektor Leśniak. W tym czasie pracowałem już w domu, na ulicy Polnej, konstruując nową aparaturę, którym był integrator fotoelektryczny znacznie bardziej złożony od mikroskopu podczerwonego. Aparatura miała współpracować z komputerem K202 inżyniera Jacka Karpińskiego. Integrator pracował dla zakładu Flamina w Piasecznie do chwili wybuchu stanu wojennego. Ja rozpocząłem życie podziemne, konstruując mikroradiostacje dla Solidarności a następnie tworząc Radio Jutrzenka. Na dziś to tyle. Andrzej Cielecki.